Cześć, tutaj Krzyżmen, na wysłuchacie podcastu TNT. No i bez żadnych takich, no, zbędnych, zbędnego słuchania muzyczki, no bo przejdę już do gadania. No bo mi się nie chce obrabiać później tej muzyczki, także muszę, nie mogę wszystkiego razem zrobić, tylko muszę specjalnie obniżyć głośność tego. Dobra, dzisiaj w studiu, że tak powiem, czyli w moim pokoju, jakby to powiedział, Radek towarzyszy mi piwniczanka, czyli naturalna woda mineralna, lekko gazowana, nie jeszcze, uzdrowiskowa, no więc to mi dzisiaj towarzyszy, a teraz udam się jej napić, bo mi zaschło w gadle, bo nie piłem jeszcze. No i już jestem. Nie trwało to zbyt długo, jednakże było robione na żywo, bez żadnego stopowania. za to powinno się nie chwalić, że nawet nie stopuje. Dobra, stopuję. Przydawania Przydawaniu podkładów stopuję. Na co z tego? O właśnie ten podkładzik nam się skończył. No i czas chyba dać nowy, nie? No. I dzisiaj jako podkład będzie nam towarzyszyło kilka zespołów, odkryłem nowe, także mam 15 różnych podkład podkładów, niekoniecznie wykorzystam każdy, ale teraz fajny zespół jest, Zapatry. Sam określa się jak punk rock, no może punk rockiem jest takim leciutkim, bo bardzo fajny zespół. salgo de casa, no la puerta, la me la cabeza, fajny. Mi się bardzo podoba. Tak samo będzie mi on w znacznej większości towarzyszył, jak będę nagrywał podcast drzewo życia, bo sobie już podkłady zgromadziłem. Ile mam piosenek za Patrusę tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, a tutaj mam niestety tylko dwa. No trudno. Ale bardzo fajne. Oczywiście na licencji Creative Commons. A to jest chyba ich piosenka, Tundato Tinto. O właśnie, ktoś mówił, zdaje się, Bite Eater, że o właśnie, o takich, o podkładach z wokalem, o głośności y, podkładu, więc zaraz odpowiem na to. że jest 14 4, 4 minuty, więc wypadałoby chyba już powiedzieć, jaki jest temat. Otóż temat jest taki, że brak tematu. No. Czy, czy brak takiego tematu? Liczę, że mi wyjdzie. Przy poprzednim nagrywaniu odcinka temat wyszedł mi w dziewiątej minucie. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Ale tamte mi się nie podobało. Tak. Pojawił się pod starym odcinkiem tylko jeden komentarz. Tylko. Czy tylko mam trzy dni? Nie reklamowałem się wcale oprócz mojego bloga Drzewo Życia. O tym też powiem później. No, no, no, no, no, no. no, nie reklamowałem się wcale, a mimo to jeden komentarz. No, może prawie wcale. No, może jednak. No, może jednak. O, i znowu nam towarzyszy z zapatruś, tym razem, z piosenką. A nie, nie, nie. Nie, ja źle przeczytałem, to do Tinto to jest nazwa ich płyty, tamta piosenka to było Queo a to jest Un ut coral". więc tak, towarzyszy nam Zapatrz a ja będę mówił, że się nie reklamowałem, ukt, No odchodzi niechybny moment, kiedy to su. Mi kabel od do komputera. Muszę go podnieść i przypiąć, żebym mógł podkład pod kątem i mógł jak się słyszę pod kątem. Zaraz mi urządzenie słuchawkowe, że tak powiem. O, już mam. No i dobrze, nie reklamowałem się wcale jak już mówiłem. A. Mogłoby, mogłoby. Mogło mnie słabiej słychać teraz. Ale dobra. Nie reklamowałem się wcale, mimo to jest jeden komentarz, którego teraz przeczytam. Bajt i pisze. Za cicho mówisz w stosunku do podkładu, zwłaszcza momentami. Y, który zresztą jest zbyt ciężki. Zdecydowanie sugeruję zmienić na cichszy, spokojny i bez wokalu. Za cicho mówię, no to spokojnie. Będzie dobrze. Będzie dobrze za. Obiecuję ci bite i że ten odcinek będzie głośniejszy. No. Ehm. A jak nie, to raz zrobię wideokast. i będziecie się mogli ponabijać, jak to śmiesznie wyglądam, bo te z ławki moje włosy trochę rujnują. I mam taką jakby kupią grzywkę przez te sławki. Bo mi tak ograniczają, bo ja mam tak włosy trochę mi na bok odstają czasami. Ale zbyt ciężki. No jak no sorry, ja taką muzykę lubię i fajnie mi się przy, ten, no, przy niej rozmawia, no może to było za ciężkie, no ale taki zapad jeszcze jeszcze się bardzo fajnie słucha, bardzo miło. To co za to będzie mało. Ja nie, ja nie chcę naprawdę puszczać tu takiej sielanki jak jest na Odwyku na przykład. Na drzewie życia będzie trochę lżej tam, ale to drzewo życia to wiesz. To będzie... Yy, we wrzesień. No. I... bez wokalu? Czemu bez wokalu? Be wokal jest fajny. A spokojny, no... nie. A cichszy, no to ja go wyciszę trochę. Weź. Nie ma tam na Nie ma tak najgorzej. Znowuż słuchałem tego odcinka trzy razy. Tak najgorzej nie Znowu Znowuż nie wyolbrzymia Ups. Ups, pragnę wam powiedzieć, bo zbliżamy się do roku 9 minut, zaraz będzie, a ja nadal nie wymyśliłem tematu. Ha, nie, nie, pobiłem twój rekord, do równe 45 sekund. Zrecenzuję wam film, a właściwie dwa filmy, bo o tym będzie odcinek. O, proszę bardzo, za niedługo będzie, no już to powiem, jest 8 minut 30, pobiłem swój stary rekord o mniej więcej pół minuty. Recenzuję wam teraz dwa filmy, na których byłem. Raz to tobie jest Legion, a dwa The Box Pułapka, na którym byłem z klasą. Ale niech się podkładzik skończy. I koniec podkładziku. I teraz może dam wam podkładzik zespołu. Heldorados. Nie wiem. Nie pamiętam tego podkładu, wczoraj go robiłem. Chyba fajny, bo jak był fajny... Albo ciężki. Mi się zdaje, jak tego słucham teraz to, że ciężki jest. Wow, wow, wow. I to o, towarzyszy mi jeszcze tutaj kostka stuścienna, ścienna No tutaj będę coś losował, jak nie będę był pewny. A ci, co grają w, w różne gry RPG, wiedzą, że na kostkę stuścienną ścienną składa się jedna kostka 90 która tak naprawdę jest kostką 10 -ścienną tylko że ma numerki od 0 do 90 i kostka druga 10 która ma literki od 1 do e, 10 a znaczy przepraszam ja ta 90 ma od e, 0 do 90 w tym że to jest 10, 20, 30 więc teraz tak Leg Legion to jest od 0 do 50 a no, a, The box jest yy, reszta. Wyszło mi 100. O, ktoś pisze do mnie na GG w sprawie Drzewa Życia. Dobrze. Więc pozwólcie, że to... Yy, pozwólcie, że to zrobię. Odpiszę. Yy, the Box było, zapamiętajcie. Znaczy nie zapamiętajcie, ja to muszę pamiętać, bo ja jestem tu dobrym ojcem. Odpiszę tylko. Dobra, już jestem! Tak. Nie było mnie przez około 15. Nie no, no, 15 sekund, jakoś tak. A wy się wespół w do Heldo Rados, jest zaraz i tak zniknie. I tak, The Box Pułapka. The Box Pułapka to jest film dosyć dziwny. Bo, tak, byłem... Każdy film katastroficzny, na którym byłem, licząc od 2012, a było ich chyba cztery. ma jakiś podtekst religijny. No i co byście się na to wzięli? Wiem, to, to takie masowe nawracanie, no ludzie. The pułapka nie jest filmem katastroficznym, ale takie podtekst ma i nie wiem, i nie wiem czy dać tu spoilery, czy nie ale za to pomoże mi nasza koleżanka, czy koleżanki lesbijki, które się bardzo kochają yy, Kostka, stuścienna, rzucamy spoiler od 0 do 50, nie, brak spoileru, zwyż i spoiler, więc jeśli chcesz się wybrać na debox z Pułapka, to niestety się zmartwię, będzie tu spoiler. ta da da da da da Właśnie przy jakiejś tam próbie nagrywania mi brakowało tego, że nie mam takiego podkładu ta da da da da To było chyba, zdaje się, piąta ta symfonia tego, tego ślepego, jak mu tam było. Pies taki się nazywał, Beethoven, o Beethoven. Dobra. A, ja jedę bez podkładu, tu dlatego mi tak cicho jest, no to może dam coś zespołu Sirio. Zespołu Sirio, tak. A, ten podkład był tydzień temu i on jest dosyć krótki. Ale dobrze, będziemy mówić przy krótkim po podkładzie. The Box, pułapka, jeszcze fabułę filmu. Jest normalna rodzina rok, lata 70. Stan Virginia. Przyje... Ktoś im podrzuca w nocy paczkę, otwierają ją i tam jest przycisk. No i. I liścik. Pan Stewart przyjedzie jutro o 17. No i od... przyjechał gościu bez połówki twarzy, którego grał, o ile się nie mylę. Gościu, który grał w 79 yy, Rakule. Jak on się na to? Frank. Frank Langella, o. Frank Langella, bardzo fajna rola. I on informuje, że jeśli nacisną przycisk, ktoś zginie, zupełnie nieznany im, a, ale za to dostaną milion dolarów. Po przemyśleniach dużych, żona, czyli ta kobieta, z którą miał Frank Langella, czyli pan Stuart, umówmy się, naciska przycisk. No i to ciągnie za sobą kolejne nieprzyjemne konsekwencje. Tam nie wiem, coś tam się zabijają, że tam zombie na nich idą, takie jakby zombie powiedzmy. Cieknie krew nosa, się okazuje, że ten Frank Langella to tak naprawdę też jest jakimś takim zombie. I fabuła tego filmu, ja powiem moją subiektywną opinię na ten temat, że bo to było coś takiego, że ten Frank Langela oni się, znaczy nie, pod koniec filmu podróżnych do takich oni wracają do domu, bo oni mieli jeszcze syna i syn jest zamknięty w ubikacji, w toalecie. No i tam, e, kurde, nie umiem tak opowiadać, ale dobra. E, oni po różnych takich PDPT przyszli, bo poprzednio były jeszcze morderstwa, co było tak, że w godzinę kiedy ta kobieta nacisnęła pułapkę ktoś wyszczelił do, do żony swojej gościu i się okazało, że dziecko też było zamknięte w toalecie no i ten Frank Langella składał im propozycję, żeby jeśli jeśli, się jeśli mąż zaszczeli żonę wtedy dziecko będzie żyło normalnie a jeśli nie zaszczeli to Żona będzie żyła, ale dziecko straci dwa zmysły. Słuch i wzrok. Czyli będzie miało stan warzywa, tylko że będzie mogło chodzić. Mniej więcej. No i. No i decyduje się zabić żonę, ale wtedy mam migawkę, że jakaś inna rodzina naciska przycisk. Czyli to jest tak, że naciskasz przycisk, ktoś strzela. I później gra się obroza, że to ty będziesz miał się stanąć przed tym wyborem. Yy. No i znowu, ktoś inny dostanie przycisk, jeśli on naciśnie, to znaczy pokieruje tak twoją świadomością, że ty zastrzelisz kogoś. No i na tym się film mniej więcej opiera, wiem, że nie, nie umiem tłumaczyć, więc żadnego spoilera chyba nie będzie. No i co dalej? Gdzieś tam pomiędzy mówił ten Frank Langella, dobra, umówię się, że Stewart nie wiem czemu go po nazwisku aktora mówię. Uw mi się, że ten pan Stewart powiedział, że że, że, że, że że że że wysłali go jakieś wysłannicy i moim zdaniem ci wysła i, że on musi testować ludzi i moim zdaniem to jest tak mocno religijne, że bo tam była mowa gdzieś jeszcze o piekle dużo razy że to jest tak religijne, że oj no, z tym piekło mi to tak nasunęło, że to jednak jest wysłannik od Boga i Bóg testuje ludzi, czy oni by to zwalili jeśli ten test się zakończył powodzeniem, zaczną się nowe testy, on też powiedział. I się okazało, że ten... Ten gościu... Który, no... że ten... No, że ten pan Eee, Boże, Pan Stewart. Mówi się, Stewart! Weź sobie to do głowy, głupi mnie. Dobra, Pan Steward. Arnie no Steward, dokładnie. Będę mówił imieniem i nazwiskiem. Arlington Stewart Arlington, jest ym, y, y, został kiedyś porażony piorunem no, i teraz właśnie coś w niego takiego nowego weszło jakby, bo on kiedyś stał w tym szpitalu i zaczął się śmiać że była kosnica, już nie pamiętam i no, dla mnie to jest bardzo religijny film chociaż nie zanosi się na to Film mają manie ludzie na to na, na, na rejność i jak mi się podobał film Gdy się nad tym filmem nie zastanawiałem e, powiedziałbym że głupi ale jakby się na tym zastanowić to ciekawy nie mówię fajny nie mówię nie mówię, mówię głupi mówię po prostu że jest ciekawy no i to by to wszystko Jeśli dyskusja na ten film to ten, jeśli już go widziałeś, jeśli, no, jeśli posłałeś tego spoilera, a mimo to już do kina, to bardzo się zapraszam. To no, oczywiście bardzo mały film, jeśli widziałeś, a nie zgadzasz się z moją opinią, napisz w komentarzu. Chociaż moim zdaniem nie ma co tu pisać w komentarzu, w komentarzu, ale spadła mi jedna kostka, muszę ją podnieść. No, to jest dosyć ciemno, bo jest już 19.27 Już jest 19.27 Ja dawno już nie ma śmierci Mam wątpliwo Przejdźmy to... do legionu, ale do tego celu? Tego... Potrzebne nam są nasze przyjació przyjaciółki, lesbijki, Kostka stościenna, czyli rzucamy y 0 do 50 spoiler Powyżej brak spoilera Brak spoilera W porządku Film opowiada o aniołach właściwie y O pewnym anielek, który sobie się zbuntował przeciw Bogu, bo Bóg no dobra cofam to cofam to będzie spoiler, no to będą spoilery bo ja nie umiem opowiadać bez spoilerów, no, po prostu nie umiem, opowiada o pewnym aniele który po prostu odciął sobie skrzydła bo, no bo, no bo Bóg chciał yy, w ogóle zniszczyć ludzi bo go już zderwowało tak jak w potopie, że nie widział dla nich już szans to potop zesłał. No i dla mnie to by, ten, ten pomysł jest o tyle głupi, że gościu pewnie to, to wymyślał Biblię Biblii nie czytał, bo jeśli Jezus się już pojawił, no to Bóg nie może mieć już dość, bo widzi to wszystko i bardziej Bóg się nie wkurza. Na to moim zdaniem, oczywiście. Ale nie będę z tego robić drzewa życia, no bo to jest TNT, to ma być normalnie, a nie jakoś tam według soboru 22. Nie można e, pić piwa. Dlaczego, księże proboszczu? Dlatego, że to jest głę. I Bóg... E, I Bóg to karci. I tu by się przydała wstawka z piosenki Marcina Lenkowicza, którą zaśpiewam. Ale, księże proboszczu! Przecież pino stworzył Bóg. Wyzwalało Bóg. Nawet ludzie całkiem kości piją owoc i narośli. Ale nie wiedziałeś przecież, że to jest wino bezalkoholowe, głupsze! Aha, nie wiedziałem o tym. No widzisz, pacanie. Niech nie Bóg za to starci, że nie wiedziałem. Dobra, tak nie będzie. Y no Tak nie będzie i w drzewie życia, bo to by było głupie co najmniej. Właściwie tutaj też to jest głupie, co najmniej. Ale to jest odkaz o tym, że było głupie. Mamy 22 minuty, a ja o tym Legionie nie powiedziałem. Albo nie, to. Nie no dobra, będzie swoje. Lubię tak muchać w mikrofon, żebyście mieli źle. Ale dobra. Czyli no. A, anioł sobie odciął odczydła i był w ogóle przy, przybyłek ludzi. I. On przy, i do pewnego.. do pewnej. do pewnej stacji jakby, no nie wiem, jak. Restauracji drogowej czy coś takiego. Przyjechało kilku ludzi, bo im się coś tam z autami stało. No i zaczął się koniec, bo Bóg zaczął chcieć wyktępiać ludzi. O, no, ten. Ten anioł. No i na przykład na początku taka babcia przyszła. I niby taka radosna była, a później się okazała takim demonem. A ten, ta scena mnie to niby miała, ale mnie to. No ta scena zbawiła, jak taka babcia. Kutek. Ja sami piszczy. Nienawidzę tego swojego teraźniejszego głosu. No dobra, taka babcia niby ta, taka, taka, trochę biega, po biega, jeszcze cuda niewidynosory, no. To mnie to rozbawiło, bo to rzeczywiście komicznie wyglądało. Ta strona miała trzymać w napięcie no i on ich tak, ochrania, ale w końcu, bo to był archanioł zdaje się Michał, albo Gra Michał, Michał, tak, Michał. Jeszcze tam był Gabriel, który był po stronie Boga, znaczy, ten, no i on na końcu im tam przyszedł wytępić Aha, bo kobieta jeszcze miała dziecko, które moim zdaniem miało być antychrystem, bo Bo niby to dziecko mogło tylko ocalić ludzkość, no mi tak pasowało w to, że W to wszystko, że Z ocaleniem to może nie, ale z tym Że takie dziecko, które Bóg nie chce, żeby się narodziło, bo Bo co musiałoby się, bo Bóg chciał w tym filmie wytępić ludzi, a jakby się antychryz narodził, to by musiało skończyć tak, jakby było w Biblii. Właśnie. No i Gawriliec chciał zabić to dziecko, bo ono się już urodziło. No ale ten Michał, ten coś tam. I później, no, Michał z nim walczył. A później... No, później oni na takiej górze byli. No i tam Bóg wziął tego Michała na górę i się... Później wrócił ten Michał, no i powiedział jednak, że że Bóg dał jeszcze jedną szansę ludziom no i ten Gabriel się nie mógł z tym po pogodzić jeśli dobrze pamiętam to zaatakował Michała ale jeśli dobrze pamiętam nie wiem czy to sobie wymyśliłem czy nie no i Michał mu oddał no i to dziecko oni z tym dzieckiem uciekali przez autostradę i to koniec filmu ogólnie film fajny przez krytyków idiotyczny jak dla mnie zaronwisty byłby to pilot do serialu tak samo ktoś uważa tam film Z tym optymistycznym akcentem dobrnęliśmy do 20 prawie że 5 minuty. No prawie, 24. Ale i tak jeszcze będę gadał trochę. A na się nie, niepotrzebnie. O, Hugo Kosiński z tych kontestacji jest, jeśli nie dobrze ten nie myli. Bo nie wiem, czy to jest jego osobisty, ale dobra kontestacji jest dostępny. Pozdrowienia dla Ciebie Hugo. Jeśli byś tego słuchał, w co wątpię? To raczej wątpię. No. A nie, nie, nie, nie. To raczej jest yy, kontestacja. Tylko nie wiem czemu ta kontestacja się tak często dostępna robi. No ale dobra. Yy, na czym ja to skończyłem? Na końcu, tak. Jeszcze... Aha, zniosłem to, że to będzie co tydzień. Co miesiąc, co dwa tygodnie jakoś tak, to będzie normalny podcast, nie wiem, będzie co tydzień, co dwa, nie wiem, jak, jak padnie będzie. Wydaje, muszę wyłączyć to, żeby przypadkiem do Huga nie Hug. do Marcina Kosińskiego, który ma pseudonim Hugo nie zadzwonił, bo, bo by było źle. Dobra, będzie jako normalny podcast, a w wakacje to będzie specjalny program tutaj i tak i tak jeszcze zapowiem e, więc może zapowiem jak, jaki będzie kolejny odcinek bo już to, się nauczyłem, że nieplanowanych odcinków się nie robi więc o czym to może być? No, powiedzmy, że o autobusach będzie o jutro o nagram sobie relacje na przystanku jak to fajnie się czeka na autobus wiem, że ludzie pewnie rebeila mnie wezmą ale.. No ale. Już się podkład skończył, no niestety będziemy musieli dobrnąć do tej 30 minuty, no bo no, trzeba zakończyć podkładem, no. Więc niech się stanie podkład. I stał się podkład. A widział to, że było to dobre. I zostawił to. Więc tak, człowieku, ja ci to uczynił, ja. Masz teraz piękny podkład zespołu... Zaraz wam powiem jaki zespołu... Just... Nie, Heldorados, no, Just Rock. nie, City On The Rocks. Tak. Jeszcze mamy do 4 minuty będzie, nawet więcej trochę. Więc wakacje będzie, normalnie. Tak, I następnie będzie to... Tanie autobusów, nagrałem reportaż Tylko jakby tak mało ludzi było Albo jakby się tak wtopił w tłum Bo to dziwnie wygląda jak Normalnie jadę, jadę, jadę, a tu nadaję Jestem w autobusie Autobusie numer 5, który spóźnił się 3,5 godziny No bo tak się piątka spóźnia, no może nie tak Jezu, jak ja czasem piszę Jest taki głos raz niby coś tam Naciąga się, naciąga się Nic się nie naciąga, tylko tak gadają żeby było, żeby się dorosło poczuł. Dobra, jestem w autobusie 5, 5. się... No, nie. Tak. ta piątka się rzeczywiście tak spaźnia i możesz nie wierzyć, ale tak jest. No. Ja mam fajny głos tak w uszach, jakby, jak ja to słyszę, ale tak normalnie to nie bo generalnie jest chyba tak, że każdy słyszy swój głos jakoś inaczej w uszach. A wypowiada go jakoś inaczej. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak jest. Bo ja na przykład słyszę swój głos zupełnie inaczej niż taki, jak go mam. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Zostawiłbym was już, ale nie, ja jestem dobry, nie zostawiam twoich owieczek. O, będę polecał podcasty. więc polecam wam podcast bez odbioru do mypodcast.com ale Radek prowadzący go tak jakby no opuścił oczywiście polecam odwyk.com bardzo fajny podcast obobu bb kontestacja.com radio wolnościowe yy, no podcast ale to jest coś radio jakby no dobra radio radio internetowe oczywiście yy, drzewożycia.wordpress.com moje mój blog yy, obobu bigi. tam jeszcze? i completelyunprofessional.com Wiem, że tego nie umiecie kompletnie napisać, ja to rozumiem, też tego nie umiałem napisać na początku, ale się później wyleczyłem w ogóle to jest te linki do tych innych takich yy, na pewno znajdziecie na martinechowicz.com Aha, przyszłym dot to jest kropka a ja, ja, ja was już niestety opuszczam To mówił Krzyszmen To jest na licencji CC Czyli Creative Commons Możecie wysyłać wszędzie Puszczać od tyłu Mówił Krzyszmen A ja was niestety już opuszczam Na razie Paja.